Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdasz mnie życiem na drodze swojej. Spełnij słudze Twemu obietnicę daną tym, którzy się Ciebie boją. Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre. Oto tęsknię do Twoich przykazań. Przez Twoją sprawiedliwość ożyw mnie. Niech spłynie na nas Twoja łaska, Panie. Zbawienie Twoje według Twojej obietnicy. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, rozdział piąty. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. To czym chciałbym dzisiaj z wami się podzielić jest częścią yy, czegoś daleko większego niż to co dzisiaj będę w stanie tutaj wam przedstawić. Tak naprawdę, kiedy wziąłem się za ten temat, zostałem niejako sprowokowany do zajęcia się tym tematem. Pewną publikacją, którą ktoś mi przesłał na maila dotyczącą rozwodów, powtórnych małżeństw, powtórnych związków. I w tej broszurze było pewne fundamentalne założenie na podstawie którego autor tej broszury dowodził, że Pan Jezus kieruje swoje słowa dotyczące rozwodu powtórnego małżeństwa i w ogóle właściwie wszystko, co Pan Jezus mówi, kieruje wyłącznie do swoich uczniów. Nie dotyczą one ludzi tego świata, nie dotyczą ludzi niezbawionych, nie uczniów Chrystusa, że to, co On mówi, wszystko, co On mówi, dotyczy tylko Jego uczniów. Natomiast ten świat, ludzie w tym świecie są pod zakonem, ich dotyczy zakon i ta, to, to ta teza, która była w tym traktacie, który z tego co wiem dosyć był dobrze rozpowszechniony i wielu ludzi się z tym zapoznało i pewnie przyjęło te założenia, zmusiła mnie do zastanowienia się nad tą tezą i zmusiła mnie do zbadania tej kwestii y, roli zakonu w życiu chrześcijanina zmusiła mnie do jakby no ponownego przemyślenia tych kwestii, jak to jest, jakie, jaką funkcję, jaką rolę pełni prawo Boże, zakon Boży w życiu chrześcijan. Czy jest tak, jak ten człowiek mówi, że zakon jest tylko dla niewierzących, dla tego świata, a my nie jesteśmy już pod zakonem, więc nas obowiązują słowa Chrystusa, Próbowałem to zrozumieć, próbowałem to ogarnąć i póki co wygłosiłem trzy kazania na ten temat. To jest trzecie z tych trzech, więc jeśli chcecie posłuchać tych dwóch wcześniejszych, możecie zajrzeć na naszą stronę, one są tam zamieszczone. Natomiast jak zacząłem się w, w ten temat wgryzać, że tak powiem, to po jakimś czasie po prostu zrezygnowałem. Zrezygnowałem widząc, że to po prostu trzeba całą Biblię głosić że ten temat nie zawęża się do kilku miejsc, nie jest to temat, który da się tak po prostu ogarnąć. Trzeba całe słowo głosić i to wszędzie jest. Także to, co zrobię dzisiaj, to jest swego rodzaju część wprowadzenia do tematu, aby was pobudzić do myślenia, aby was zachęcić do zastanowienia się nad tym, jak traktujecie Boże Prawo, w jaki sposób podchodzicie do zakonu. Bardzo często... W kościele ludzie posługują się pewnymi biblijnymi sloganami. To są bi biblijne wiersze, ale zostały przerobione na slogany. Ludzie cytują je bezmyślnie, nie rozumiejąc, czego te słowa naprawdę dotyczą. Po prostu wyrywają sobie jakieś fragmenty i bezmyślnie je powtarzają, powtarzają, powtarzają w jakiś kontekstach, które im pasują. I ludzie przyjmują to za pewnik, no bo przecież cytują Słowo Boże. Cytują przecież fragmenty Świętego Pisma. Tak jak powiedziałem w niedzielę i powtarzam to wielokrotnie, brak kontekstu to podstawa do pretekstu. Musimy czytać Słowo Boże w kontekście, w jakim ono zostało napisane. W wielkiej mierze to, o czym będę dzisiaj mówił, zazębia się z tym, o czym Karol wczoraj wieczorem mówił, chociaż jest to zupełnie inny temat, ale jak zobaczycie, będę cytował wiele z fragmentów słowa, które Karol wczoraj czytał, gdyż jest to ściśle związane z tym, o czym wczoraj była mowa. Zacznijmy od tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału. Czytajmy od wiersza 17.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 jedna jota, najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, ani jedna kreska, ani nawet fragment litery, nawet najmniejszy fragmencik jakiejkolwiek litery hebrajskiej, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek, ktokolwiek by wtedy rozwiązał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 jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus w krótkim czasie od rozpoczęcia swojej publicznej służby wzbudzał ogromne zainteresowanie i stał się obiektem spekulacji. Dyskusji. Czytamy, że szły za nim liczne rzesze z Galilei, dziesięciogrodu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Ludzie ze wszystkich stron ściągaliby go słuchać, by doświadczyć jego cudownych mocy. Czytamy, że gdy stąpił z góry po tym kazaniu, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. A więc te słowa, które Pan Jezus kierował w tak zwanym kazaniu na górze, kierował do tych ogromnych tłumów, które ściągały do niego ze wszystkich stron. Widzimy, że w tych tłumach byli także przedstawiciele religijnej elity, Faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, którzy nie przyszli, żeby się uczyć u stóp Jezusa, ale przyszli szukając, jak Go podejść, w jaki sposób podważyć Jego słowa, w jaki sposób zadać Mu jakieś podchwytliwe pytanie, aby oskarżyć Go, zaatakować Go. Wielu ludzi... Słuchających Jezusa zadawało sobie pytanie, czy On jest tym obiecanym Mesjaszem, Bożym Pomazańcem, który miał przyjść. Jego magnetyzująca osobowość, niezwykła pewność siebie, połączona z łagodnością i pokorą, towarzyszące Mu cuda, władza nad demonami, chorobami oraz pełna mądrości i wielkiej siły przekonania nauka, którą głosił, sprawiały, że ludzie zastanawiali się, co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie dalej. Niektórzy, szczególnie ci bardziej krytycznie nastawieni, przyglądali się wszystkiemu z pewną dozą nieufności, lękając się, czy pod płaszczykiem religijnego ferworu i aktywności nie kryje się jakieś zwiedzenie. W owym czasie, jak i w poprzednich, minionych wiekach, pojawiło się wielu zwodzicieli, i szarlatanów, którzy mienili się Chrystusami, mienili się Bożymi pomazańcami. Pan Jezus mówi o nich w Ewangeliana w X rozdziale, nazywając ich złodziejami i zbójcami. Mówi, wszyscy, którzy przede mną przyszli, to złodzieje i zbójcy. Ci, którzy zwali się Chrystusami, ci, którzy zwali się pomazańcami. To byli oszuści. Ponadto Izrael, jak wiecie, miał za sobą bogatą historię niewierności i odstępstwa od Boga. Dlatego pobożni Żydzi mieli się na baczności, by nie paść ofiarą kolejnego oszusta który próbowałby odwieść ich od wierności jedynemu, prawdziwemu Bogu, Jachwę. Boży wierny sługa Mojżesz ostrzegał przed zwodzicielami, którzy posługując się nawet proroctwami, wizjami, znakami i cudami, próbowaliby nauczać czegoś, co nie byłoby zgodne z już danym im objawieniem, i którzy będą próbowali sprowadzić z jasno wyznaczonej przez Boga drogi. W piątej księdze Mojżeszowej w XIII rozdziale, od pierwszego wiersza, czytamy takie słowa. To Mojżesz, Boży sługa, ostrzega Boży lud, mówiąc do nich takie słowa. Tych wszystkich rzeczy przeze mnie nakazanych pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonywać. Niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Jeśli powstanie u ciebie prorok albo wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jaki ci zapowiedział. A potem ci powie, chodźmy do obcych bogów, których nie znałeś i słuszmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż twój Bóg, Jahwe Doświadcza Cię, sprawdza Cię, poddaje Cię próbie, chcąc poznać, czy naprawdę miłujesz Boga swego, Jachwę, z całego serca i z całej duszy. Za Bogiem swoim, Jahwe pójdziesz, Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc Cię odwieść od drogi, jaką iść Ci nakazał Twój Bóg Jachwe, głosił odstępstwo od Twego Boga Jachwe, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, Wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Każdy miłujący Boga Izraelita wiedział, że wszelkie nauczanie musi być konfrontowane z pewnym natchnionym słowem Mojżesza i proroków. To był i nadal jest to logiczny test poprawności każdego kaznodziei, który twierdzi, że przynosi Boże poselstwo. Jeśli głoszona przez kogoś nauka nie zgadza się z natchnionym słowem Pisma Świętego, to choćby jej propagator posiadał wielką biblijną wiedzę, prowadził bardzo moralne i porządne życie, dokonywał niezwykłych cudów, i odznaczał się miłą i ciepłą osobowością, należy go odrzucić i trzymać się od niego z dala, ostrzegając innych przed jego zgubnym wpływem. Zarówno historia Izraela, jak i historia Kościoła są pełne takich właśnie nadprzeciętnych osobowości, którzy wprowadzili zgubne nauki i pociągnęli za sobą wielu uczniów. Dlatego też niektórzy uważnie słuchający nauczania Pana Jezusa mogli zastanawiać się, czy Jego nauka pokrywa się z nauczaniem Mojżesza i proroków, czy też głosi On coś nowego. Coś, co miałoby zastąpić dotychczasowe objawienie. Pan Jezus odpowiadając na tego typu obawy jasno, i dobitnie określa swój stosunek do świętych pism danych Bożemu Ludowi. Mówi, nie mniemajcie, nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I w tym krótkim, jednoznacznym stwierdzeniu Pan Jezus dwukrotnie zapewnia, że Jego intencją nie jest rozwiązanie zakonu czy proroków, czyli całego zbioru świętych ksiąg, które my dziś nazywamy Starym Testamentem. Wierzycie w to, co Jezus mówi? Ja ciągle słyszę chrześcijan, którzy traktują Stary Testament jakby jakiś przeżytek. Traktują Stary Testament jakby on mówił o jakimś innym Bogu. Jakby w Starym Testamencie nie było Chrystusa. A kiedy Chrystus wziął na swoje usta Stary Testament, to mówił, że o mnie świadczy Mojżesz i wszyscy prorocy. I wykazywał swoim uczniom na podstawie pism. Jakich pism? Listów apostoła Pawła? Na podstawie Mojżesza, psalmów, proroków. Co o nim było tam napisane. I kiedy apostołowie poszli, aby głosić na cały świat, na jakiej podstawie głosili? Na podstawie listów apostoła Piotra, Jana, objawienia? Nie, głosili Chrystusa na podstawie Mojżesza, psalmów, proroków, Hioba, Jonasza, wszystkich ksiąg Starego Testamentu, tam wszędzie jest Chrystus. Ukryty, ale został objawiony i przez nich był ogłaszany. I apostoł Paweł, kiedy dyskutował z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, na jakiej podstawie, myślicie, z nimi decydował, dyskutował? Na podstawie swoich pism czy na podstawie Słowa Bożego, świętego Słowa, które Żydzi znali, które od wieków przechowywali, które wiedzieli, że jest natchnione przez Boga. Głosił im Chrystusa na podstawie pism. Pan Jezus jasno tutaj zapewnia nas, że Jego intencją wcale nie jest rozwiązanie zakonu czy proroków. To greckie słowo rozwiązać oznacza zniszczyć, zburzyć, obalić, zniweczyć albo w sensie prawnym anulować, odwołać, uchylić. Pan Jezus nie przyszedł anulować, uchylić czy odwołać Boże Prawo i Jego wyjaśnienia dane przez bożych proroków, ale przyszedł, aby je wypełnić. I tu się zaczyna problem. Tak jak ten pierwszy grecki czasownik rozwiązać jest jednoznaczny, tak ten drugi wypełnić jest przedmiotem zażartych dyskusji, a nawet sporów. Śledząc jego użycie w greckim Nowym Testamencie, można wyróżnić jego trzy odmienne znaczenia. Uważnie posłuchajcie, bo to zaraz będę wam, was będę pytał. A więc wysłuchajcie, bo ja będę was pytał. Po pierwsze, pierwsze znaczenie tego słowa znaczy dopełnić. Tutaj mam szklankę, już mniej niż połowa zostało. Ten czasownik oznacza dolać do pełna. Wypełnić ją w takim sensie, że jest jakaś część, jest trochę, ale nie wszystko. Nie ma wszystkiego, jest część. I teraz należy dopełnić do samej góry, żeby było pełno. Tak? Proste. A więc w tym znaczeniu zakon i prorocy zawierali tylko częściowe objawienie. Niepełne, ale częściowe. I Pan Jezus przyszedł, aby. Uzupełnić je do końca, uzupełnić te wszystkie braki, dopowiedzieć to wszystko, czego oni nie powiedzieli. Czy w takim sensie Pan Jezus mówił o dopełnieniu zakonu? Drugie znaczenie. Drugie znaczenie tego słowa to zrealizować, uczynić to, co było zapełnia, zapewniane, prorokowane. Tak jak my mówimy, Wypełniłem moją obietnicę. Obiecałem żonie, że przygotuję kolację i przygotowałem. Wypełniłem moją obietnicę. W tym znaczeniu zakon i prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, Bożego Pomazańca, opisywali Jego misję i jej znaczenie i Pan Jezus swoim życiem, zwiastowaniem, Cudowną posługą, śmiercią, zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem, arcykapłańską służbą, powtórnym przyjściem na sąd i wiecznym panowaniem miał zrealizować, urzeczywistnić te wszystkie zapowiedzi pism. Okay? Czyli po pierwsze, dopełnić, uzupełnić, po drugie wypełnić w znaczeniu to, co było zapowiedziane, zrealizować. Po trzecie, ten czasownik również ma znaczenie przynieść pełnię, nadać czemuś pełny sens. W tym znaczeniu zakon i prorocy zawierają doskonałe objawienie, któremu nic nie brakuje które Mesjasz ma wywieźć na światło. Ma pomóc dostrzec i zrozumieć prawdziwe znaczenie tych słów, a następnie wprowadzać je w życie. Jesteście gotowi na moje pytania? Aby was osobiście zaangażować w to rozważanie, zastanówcie się przez trzy sekundy i odpowiedzcie mi na pytanie, które z tych trzech możliwych znaczeń Pan Jezus miał na myśli? Wszystkie na pewno nie można, bo dwa są sprzeczne. Jeśli weźmiesz pierwsze i ostatnie, masz logiczny błąd. Więc wszystkich trzech się nie da. Możesz wziąć jedno, możesz wziąć dwa, albo możesz żadnego nie mieć. Może masz jeszcze jakieś inne wyjaśnienia. Zastanowiliście się? No to głosujemy. Nie, nie głosujemy, sorry. Dajemy wyraz naszej wierze, tak to nazwijmy. Kto z was, śmiało, nie bójcie się, podnieście ręce, nikt was nie będzie ośmieszał. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, tylko, tylko o to chodzi, żebyśmy zobaczyli, czy tak samo rozumiemy, czy inaczej rozumiemy, czy... Mamy wątpliwości, nie wiemy. Jak ktoś nie wie, nie musi podnosić, tak? Okay? Nie ma tu żadnego przymusu. Chodzi tylko o to, żebyśmy tak mieli jakąś orientację w ogóle. Pierwsze, kto z Was uważa, że zakon i prorocy zawierali tylko częściowe objawienie, a Pan Jezus przyszedł, aby uzupełnić ich braki, aby dopowiedzieć to wszystko, czego oni nie powiedzieli? Czy ktoś tak uważa? Jakaś część ludzi jest? Okej, okay, niewiele. Dobra. Po drugie, kto uważa, że zakon i prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, opisywali jego misję i znaczenie, a Pan Jezus to wszystko zrealizował, wypełnił czy jeszcze wypełni, bo część rzeczy jeszcze oczekujemy na wypełnienie. Kto uważa, że to jest znaczenie wypełnić, przyszedłem wypełnić zakon? Okej. Okay. Kto uważa, że to trzecie znaczenie, czyli przynieść pełnię, nadać pełny sens, czyli zakon i proces zawierają doskonałe objawienie, a Mesjasz ma, czy miał to wywieźć na światło, ma, czy miał pomóc dostrzec i zrozumieć, a następnie wprowadzić w życie. Kto uważa, że to jest znaczenie? Okay. Czyli jak widzicie, zdania są podzielone. Niektórzy nie, nie, się nie chcą w, w, w objawić albo mają jeszcze inne zrozumienie. Okej, okay, spróbujmy się nad tym zastanowić. Zastanówmy się, tak? To nie odchodzi o to, że ja tu staję przed wami jako ten, który ma wszystkie odpowiedzi. Absolutnie. Po prostu zmagam się z tym, tak? Próbuję to zrozumieć. I dzielę się z wami tym, co wydaje mi się, Bóg mówi do mnie, co mi pokazuje, abyście wy się nad tym zastanowili, abyście wy to rozważyli. I przed Bogiem zdecydowali, jak chcecie wierzyć. Uważam, że aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, należy zadać sobie kolejne pytanie. Zastanowić się nad doskonałością lub brakiem doskonałości objawienia zawartego w pismach Starego Testamentu oraz doskonałością lub brakiem doskonałości przymierza, które opierało się na tym objawieniu. A więc czy zakon i prorocy zawierają doskonałe objawienie i czy przymierze oparte na zakonie było doskonałe. Są dwie różne kwestie i nad tym się musimy zastanowić. W świetle oczywiście Słowa Bożego, nie to, że się będziemy teraz zastanawiać. Psalm 19, otwórzmy proszę. Będziemy czytali dużo, wiele fragmentów Bożego Słowa, także cieszę się, że przynieśliście swoje Biblię, Wertujcie je i sprawdzajcie, czy tak się sprawy mają. Psalm 19, od ósmego wiersza, czytajmy. Ja czytam z przekładu Biblii Tysiąclecia. Prawo Jahwe doskonałe. Krzepi ducha. Świadectwo Jahwe niezawodne. Poucza prostaczka, nakazy Jahwe słuszne. Radują serce. Przykazanie Jahwe jaśnieje i oświeca oczy. Bojaźń Jahwe szczera. Trwająca na wieki. Sądy, Jachwe, prawdziwe. Wszystkie razem są słuszne. Cenniejsze niż złoto, niż złoto najszczersze, najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. Psalm 119. Wiersz 142. Jak wiecie, cały ten psalm opiewa wspaniałość, cudowność, doskonałość Bożego Słowa, ale przeczytamy tylko jeden, 142 wiersz. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Twoje prawo jest prawdą. I teraz do Nowego Testamentu przejdźmy. List do Rzymian, siódmy rozdział. List do Rzymian, siódmy rozdział. Który pokazuje nam, w czym problem tkwi. Siódmy rozdział, wiersz dwunasty. Tak więc zakon jest przestarzały i nieważny. Tak tam jest napisane? Absolutnie nie. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Wiemy bowiem, że zakon jest cielesny. Tak tam jest napisane? Niektórzy tak myślą. Nie. Wiemy, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, tu jest problem. Nie problem jest w zakonie, gdzieś indziej jest problem. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz ósmy. Wiemy zaś, że zakon jest zły. Tak tam jest napisane? Nie, Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli, pod warunkiem, że ktoś robi z niego dobry użytek. Tam jest to samo słowo użyte. Tak, u nas jest właściwe, ale w oryginale to jest to samo słowo. Zakon jest dobry, jeśli ktoś z niego robi dobry, uczy, dobry użytek. Boże prawo, zbierając te wiersze, Boże prawo, zakon jest prawdą, jest dobre, jest święte, jest sprawiedliwe, jest duchowe, doskonałe. Nie posiada żadnych wad ani braków gdyż jest wyrazem charakteru doskonałego Boga. O tym już Karol mówił, więc nie będę rozwijał tematu. Wszystkie jego wymagania są słuszne, a kary za jego nieprzestrzeganie są sprawiedliwe. Problem nie leży w zakonie, ale w człowieku, który skażony grzechem nie jest w stanie przestrzegać zakonu i niewłaściwie obchodzi się z Bożym prawem. Tu jest problem. Bóg nadał Izraelowi zakon w konkretnym celu. Ściśle wyznaczył mu ważne zadania do wykonania. I tak długo jak trzymamy się Bożych wyznaczników, zakon jest wielce pożyteczny. Natomiast... Kiedy robimy z zakonu niewłaściwy użytek, popadamy w wielką biedę i wyrządzamy sobie i innym wielką krzywdę. Przed takimi właśnie problemami apostoł Paweł przestrzegał Tymoteusza, kiedy powiedział mu, że zakon jest dobry, jeśli dobrze się nim posługuje. Spójrzcie na kontekst tego wiersza. Ponownie, pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział i od trzeciego wiersza przeczytajmy kontekst. Kontekst nam mówi, o co chodzi. Gdy wybierałem, gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, by nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, nie, czego niektórzy nie osiągnęli i co? Popadli w próżną gadaninę. Dlaczego? Dlatego, że wiersz siódmy mówi, chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Boże, zachowaj nas od takich pustych gadułów, którzy nie wiedzą ani co mówią, ani co twierdzą, ale chcą być nauczycielami Bożego prawa, Bożego słowa, którzy wnoszą zamęt, którzy powodują spory, którzy nie służą dzieł zbawienia Bożego, które jest z wiary. Boże, zachowaj nas. Tu jest przyczyna wielkiego zamieszania i rozlicznych problemów, które wynikają z błędnej nauki w odniesieniu do Bożego prawa. Musimy uważnie przyjrzeć się powodom, dla których Bóg nadał swe doskonałe prawo i właściwie zrozumieć zasięg tego prawa, jak i jego ograniczenia. Pan Jezus oraz Jego apostołowie konsekwentnie nauczają, że po pierwsze zakon nie ma mocy zbawić człowieka. Usprawiedliwić grzesznika nie ma takiej mocy ani też doprowadzić chrześcijanina do doskonałości. Jeśli chcemy używać zakonu do realizacji tych celów, stajemy się niewolnikami zakonu i przekonamy się, że nie tylko nie osiągniemy tych celów, ale narobimy jeszcze mnóstwo szkód. Natomiast Bóg przeznaczył zakon do innych zadań. Jeśli je właściwie rozpoznamy, to doświadczymy zamierzonego przez Boga błogosławieństwa. Jakie były Boże intencje, gdy nadał zakon swemu wybranemu ludowi? Otwórzmy trzecią księgę mojżeszową, dwudziesty rozdział. Tak jak mu powiedziałem wcześniej, to jest tylko wstęp do tematu. Ja nie ogarniam wszystkiego, nawet to jest dosłownie skrobanie dopiero, żeby wejść w temat. To, to musimy to widzieć w całym słowie, naprawdę. To jest nie do ogarnięcia w, w serii 250 kazań, wierzę. Także poddałem się po trzech ale mam nadzieję, że te, to wprowadzenie wystarczy nam, żeby, jak będziemy czytać Boże Słowo, żeby mieć te fundamenty, na których mocno stoimy i będziemy to, mam nadzieję, z Bożą pomocą, z pomocą Bożego Ducha właściwie rozumieć. Trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 7 i 8. Posłuchajmy, co mówi Pan Bóg. Uświęcajcie się i bądźcie Świętymi, gdyż ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Jam, Jahwe, który was uświęcam. Zakon, Boże Prawo, objawia człowiekowi święty, doskonały charakter Boga i wzywa człowieka do podjęcia wysiłku, by naśladować Boga, by tak jak On miłować to, co dobre i sprawiedliwe, a stronić od wszelkiego zła, czynić to, co dobre i słuszne. Ale co się dzieje, gdy zaczynamy próbować? Co się dzieje, gdy skonfrontowani z Bożą doskonałością, z Bożą sprawiedliwością, z Bożą świętością. Próbujemy go naśladować, wiedząc, co mamy robić, mając jasno wytyczoną drogę. To, to, to, to, to. to tego się trzymaj, a od tego zdala. Co się dzieje? Kiedy zaczynamy podejmować te wysiłki, i próby, okazuje się, że nie jesteśmy zdolni. Okazuje się, że jesteśmy zepsuci od wewnątrz. Że jesteśmy skażeni grzechem i nie jesteśmy zdolni do bezbłędnego naśladowania doskonałego, sprawiedliwego Boga, choćbyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie. Popatrzmy, jak komentuje to apostoł Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale. Otwórzmy proszę. List do Rzymian, trzeci rozdział. Apostoł Paweł zadaje pytanie w wierszu piątym. Jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Innymi słowy, kiedy my grzeszymy, to jeszcze bardziej widzimy, jak święty jest Bóg. Kiedy człowiek dopuszcza się grzechu, to widzimy jeszcze bardziej kontrast między tym, co sprawiedliwe, co jest w Bogu, a tym, co grzeszne, co jest reprezentowane w tym grzesznym człowieku. I Paweł mówi, jeśli nasza grzeszność uwydatnia sprawiedliwość Boga, to co... Co, co mamy na to powiedzieć? Jak mamy na to zareagować? Czy mamy stwierdzić, że Bóg jest niesprawiedliwy, gdy wywiera gniew? Czy to jest logiczny wniosek, słuszny, który wyciąga, wyciąg, powinniśmy wyciągnąć? Że Bóg nie powinien nas sądzić, bo przecież my jesteśmy tacy grzeszni, nie jesteśmy w stanie. Czy to jest ni niesprawiedliwe? I Pan mówi, po ludzku mówię. Próbuję Wam normalnie po ludzkim językiem to wyjaśnić. Mówi, z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli, podaję przykład teraz Paweł, mówi, jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża, tym bardziej przyczynia się do Jego chwały, I uważnie czytajmy, uważnie czytajmy, patrzmy na każde słowo, to nie moje kłamstwo się przyczynia do Jego chwały, tak? Widzicie to? Nie moje kłamstwo. Co się przyczynia do Jego chwały? Prawda Boża. Tak? Czyli przez moje kłamstwo widać bardziej Bożą prawdę. Jest ten kontrast, tak Tak jak światło, gdzie najlepiej je widać? W ciemności. I sprawiedliwość najlepiej widać w pośród grzechu. A więc kiedy my kłamiemy, to się okazuje, jak prawdomówny jest Bóg, który nigdy nie kłamie. Ale to Jego prawdomówność przynosi Mu chwałę, nie moje kłamstwo. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża, tym bardziej przyczynia się do Jego chwały, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Czyli jaka to jest logika? Logika jest taka, że przecież moje kłamstwo uwydatnia Jego prawdę, więc Bóg się powinien cieszyć, że Jego prawda jest uwydatniona i Bóg jest uwielbiony przez to. Więc dlaczego miałbym je za to sądzić? Taką logikę niektórzy mają. Im więcej będziemy grzeszyć, tym większa łaska Boża będzie mogła się objawić, bo gdzie grzech się rozmnożył, tam i łaska obfitrza była. Czyli więcej grzeszmy, Bóg więcej łaski będzie obdarzał i będzie większa chwała dla Boga. Taką niektórzy mają pokopaną logikę. I kiedy Paweł głosił łaskę Bożą, głosił przebaczenie w Chrystusie, głosił to zbawienne poselstwo o łasce Bożej, która przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, grzesznymi, ludzie mówią, aha, co on gada, co on wygaduje, przecież to będzie prowadziło ludzi do grzeszenia, grzeszenia, grzeszenia, skoro Bóg przebacza bez uczynków zakonu. Totalne niepojęcie tych wszystkich rzeczy, jakże człowiek jest pokręcony w swoim myśleniu. Wiersz ósmy. Czyż nie jest tak i czy jest tak, mówi, i czyż jest tak, jak nas niektórzy spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Takie rzeczy zarzucali apostołom, kiedy głosili Ewangelię. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc? Przewyższamy ich? A, Heinz... O, to ci tam tego, tacy wszyscy głupcy, nie, ten bluźniercy, nie rozumieją. My ich przewyższamy, ha? Jesteśmy lepsi, ha? ha? Przewyższamy ich? Amen, przewyższamy, tak? Nie. Mówi, wcale nie, wcale nie, w ogóle ich nie przewyższamy. Wcale nie, wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy i Żydów, i Greków, a to że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie masz ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani, ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę.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 Mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu, nieusprawiedliwienie z grzechu ale poznanie. Czy potrzebujemy poznać, wiedzieć, co jest grzechem, a co nie? Czy już tego nie potrzebujemy? Przez zakon jest poznanie grzechu. Boże prawo jest jak lustro, które pokazuje nam, jacy naprawdę jesteśmy, w którym widzimy nasz brud, nasz grzech, naszą niesprawiedliwość. Natomiast lustro nie służy do mycia się. Ktoś z was próbował się kiedyś lustrem myć? Patrzycie, taka plama tutaj, żeście się tam zasmarowali przy samochodzie, ktoś grzebał i się zasmarowo, przychodzi takie limo czarne. W lustrze widać, od razu widać, tak? popatrzycie, teraz co, lustro bierzecie i się tam czyścicie? Nie, lustro nie jest do mycia. Nijak się nie, nie umyjesz lustrem. Lustro nie służy do usuwania brudu. Ono jedynie nam go uświadamia. I to jest bardzo ważne zadanie, bo jakby nie to lustro, to byśmy chodzili z takim, byśmy przyszli tutaj do stołu i byśmy nie mogli jeść z takim brudasem nie, na twarzy. Obejrzyjcie się w lustrze, zanim tu przyjdziecie, żeby nam było miło jeść. Lustro jest dobre, jest potrzebne, ale musicie gdzieś indziej się umyć, nie do lustra. Okay? Czyli jest to bardzo ważne zadanie. Lustro spełnia bardzo ważne zadanie, gdyż bez lustra chodzilibyśmy u Morsani w totalnej nieświadomości tego, jak fatalnie wyglądamy. Oczywiście grzech ma daleko poważniejsze konsekwencje niż tylko nasz kiepski wizerunek. Grzech zabija. Grzech toczy jak robak, jak rak, jak trąd. Grzech jest śmiertelny i zakon nie tylko wykazuje nam naszą niesprawiedliwość, ale będąc wyrazem słusznych Bożych wymagań wobec człowieka, mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zakon zapowiada surową karę za każde popełnione przestępstwo prawa. I kiedy dzięki Bożemu prawu zdamy sobie sprawę, jak tragiczne jest nasze położenie, mam nadzieję, że na tyle się przerazimy i na tyle się tym przejmiemy, że będziemy szukać sposobu oczyszczenia z tego grzechu, uwolnienia z jego mocy. I w ten sposób zakon prowadzi nas gdzie? Do Chrystusa. Tam jest przebaczenie, tam jest oczyszczenie, tam jest uwolnienie. Zakon prowadzi nas do Chrystusa, do jedynego wybawcy z winy grzechu, potępienia, na które zasłużyliśmy. Przeczytajmy o tym w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale. List do Galacjan, trzeci rozdział. I wiem, powtarzam po raz trzeci czy czwarty, że czytając te fragmenty nie dotykam masy rzeczy, o których te fragmenty mówią. Ja tylko wybiórczo je biorę, żeby tylko wskazać na pewne rzeczy. Rozumiem, że niektórzy tutaj zakonoznawcy i inni badacze Pisma pomiędzy nami, szacowni bracia, mający wielką wiedzę, może gdzieś tam się obruszają, że tak wybieram tylko niektóre myśli, ale kochani bracia, wybaczcie mi, nie, na, nie zdążę wszystkiego omówić, co tam jest, nawet się nie sile. Także później mnie napomnijcie i skarćcie na boku i wyjaśnijcie mi, co pominąłem, ale robię to po prostu wybiórczo, żeby zdążyć, żeby tu z wami do nocy nie siedzieć bo niektórzy się wybierają do domu już. List do Galacjan, trzeci rozdział, od 19 wiersza. Czymże więc jest zakon? No właśnie, na to czekaliśmy. O to nam chodzi, żeby nam ktoś powiedział. Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, wcale nie. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, gdyby taki był, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, czyli w tym wcześniejszym przymierzu obietnicy, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie zanurzeni, ochrzczeni, Przeoblekliście się w Chrystusa. To, o czym wczoraj Karol pięknie mówił. Nowe życie w Chrystusie, Jego duch mieszkający w nas, prowadzący nas, uzdalniający nas do naśladowania Chrystusa, postępowania jak Chrystus, w sprawiedliwości i prawdzie. Podobnie czytamy w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale. Czwarty wiersz mówi nam, albowiem końcem zakonu jest... Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I teraz, jeśli weźmiemy te słowa jako absolut, jako stwierdzenie absolutne i uniwersalne i przeniesiemy je na wszelkie inne miejsca Pisma, to popełniamy ogromny błąd. Wtedy mamy sprzeczności w Piśmie, bo Pan Jezus mówi, że ani jota nie przeminie, ani najmniejsza kreska, a tutaj czytamy, końcem zakonu jest Chrystus. I oczywiście można kombinować z tym i można próbować to połączyć, ale myślę, że dużo bezpieczniej jest patrzeć na kontekst, po prostu patrzeć, o czym tu jest mowa. A mowa jest o usprawiedliwieniu z grzechu, uwolnieniu od kary za łamanie Bożego prawa. O tym jest mowa. I w tym kontekście tylko Chrystus, obiecany przez zakon i prorok Mesjasz, przez proroków Mesjasz może tego dokonać. Jeśli chodzi o kwestię usprawiedliwienia, zbawienia, oczyszczenia nas z grzechów, z kary od grzech. Zakon jest bezskuteczny, bezsilny i końcem tego jest Chrystus, który jest rozwiązaniem tego problemu. Ufając Jezusowi Chrystusowi darmo, z Bożej łaski, bez uczynków, stajemy się uczestnikami nowego przymierza, które nie jest oparte na zakonie. To nowe przymierze, w które my wchodzimy, ono nie jest oparte na zakonie ale jest oparte na ofierze, którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty. W tym i tylko w tym aspekcie w Nowym Testamencie czytamy o końcu zakonu czy usunięciu zakonu i do tego musimy to zawężyć. Nasz przystęp do Boga i nasza sprawiedliwość przed Bogiem nie jest wynikiem naszego spełnienia wszystkich wymogów Bożego Prawa. To jest niemożliwe. Ale jest nam darowana doskonała sprawiedliwość Pana Jezusa przez ufne poleganie na Nim i na Jego dziele zbawienia. Jeszcze jeden fragment musimy przeczytać. List do Rzymian, szósty rozdział. Jak wiecie, list do Rzymian jest takim traktatem Ewangelii, wyjaśnieniem Ewangelii, pokazaniem nam problemu człowieka, grzechu człowieka, pokazaniem nam, rozwiązaniem Bożym tego problemu i w konsekwencji owocem tego zbawienia. Jak w świetle tego możemy żyć i powinniśmy żyć i mamy żyć. Ale szósty rozdział jeszcze walczy i pokazuje nam ten, ten, ten problem grzechu i jak łaska go zwycięża. Szósty rozdział od pierwszego wiersza. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitrza była? Przenigdy. Nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie nie. Nie ma mowy. Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni, zanurzeni w Jezusa Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni. Pogrzebani Tedy jesteśmy wraz z Nim, z Chrystusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili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 Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wierzycie w to? Wierzycie, że będziemy żyć z Chrystusem nie tylko po zmartwychwstaniu, ale czy tutaj, teraz możemy żyć z Chrystusem? To o tym Paweł tutaj mówi. On mówi, że my już umarliśmy z Nim, i już zmartwychwstaliśmy, to chrzest to chrzesto, chrzesto demonstruje. To nie jest kwestia gdzieś tam kiedyś, to jest kwestia, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to zostałeś w Jego śmierć zanurzony, umarłeś z Chrystusem i zostałeś razem z Nim wzbudzony do nowego życia, aby już żyć z Chrystusem, już nowe życie prowadzić. Wierz 12 11 jeszcze.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 Albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Grzech nad wami panować nie będzie. Dlatego, że nie mamy zakonu? Nie, dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, nie opieramy się na zakonie, nie, nie, nie, nie, nie czerpiemy mocy z zakonu. Ale z czego? Z łaski jest łaska Boża, moc Boża, zbawienie Boże, Duch Święty i wszelkie błogosławieństwo niebios w Chrystusie. Dlatego nie, nie musimy grzeszyć, dlatego nie możemy grzeszyć, nie możemy trwać w grzechu, nie możemy się brudzić grzechem, bo mamy dostęp do łaski, która nam udziela zwycięstwo nad grzechem, która nas uzdalnia, abyśmy nowe życie prowadzili. Ale niektórzy zakutełby, mówią, cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Trzeba być zakutym ubem, żeby takie wnioski wyciągać z tego, co Paweł pisze. Ale niestety wiele takich zakutych ubów jest. Którzy słuchają tego, słuchają i po prostu wszystko im się miesza. Jak kapusta w garku. Brak objawienia Bożego, brak poznania Bożego. Dlaczego? Dlatego, że kochają grzech. Dlatego, że chcą grzeszyć i szukają wszelkiego możliwego wytłumaczenia dla swojego grzechu. Dlatego nie chcą odstąpić od nieprawości, nie chcą porzucić grzechu, nie chcą się zbliżyć do światła, ale tylko słuchają no, he, he, gdzie, tu, gdzie tu jakieś wyjście, gdzie tu jakaś, jakaś furteczka malutka, żeby mógł dalej te swoje brudactwa. Tu jest problem. I cokolwiek byś im głosił, głosiłbyś im Chrystusa i Ewangelii, a oni aha, aha jest furtka, jest furtka po prostu masakra, ale tak jest człowiek, tak zakłamane ludzkie serce, tak pokręcony ludzki umysł, taka interpretacja tego, co Paweł tutaj mówi o sprawiedliwości, a oni słuchają, no cóż, czy, ma, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem? Przenigdy, przenigdy, nie, absolutnie nie, nigdy, nigdy, przenigdy, czyż nie wiecie, Czyż nie wiecie, bracia, siostry, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, prawdziwie stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? To nie są żarty. Jeśli oddajecie się w posłuszeństwo grzechowi, grzech nad wami będzie panował. Jeśli sami się oddajecie jemu w posłuszeństwo, to wiedzcie, że on nad wami zapanuje. Przejmie nad wami kontrolę. To jest straszne. To nie ma żartów. To nie są śmichy chichy, że możemy sobie grzeszyć, bo przecież Pan Jezus nam wybaczy, bo przecież taka Jego obfitość łaski, moc taka krwi, więc pff, możemy robić, co to chcemy. Człowieku, czy ty nie wiesz, że komu się oddajesz w posłuszeństwo, tego niewolnikiem będziesz? Ten będzie tobą władał, będzie tobą rządził. Stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci. Bracia i siostry, jeśli się oddamy w posłuszeństwo grzechowi, na pewno umrzemy. Na pewno. Kto służy grzechowi, umrze. Każda dusza, która grzeszy, umrze. To jest odwieczne, niezmienne Boże prawo. Jeśli staniesz się na nowo niewolnikiem grzechu, jeśli oddasz się w nieposłuszeństwo grzechowi, jeśli się z tego nie opamiętasz, jeśli się z tego nie będziesz pokutował i nie nawrócisz i łaska Boża cię z tego nie wyzwoli, na pewno umrzesz, chociaż na ewangelizacji podniosłeś rękę i podpisałeś karteczkę do samego Billy Grama. To cię nie uratuje. Choćbyś się w Jordanie ochścił, to cię nie uratuje. Jeśli się oddasz w posłuszeństwo Grzechowi, Grzech cię zabije, zniszczy Cię, stanie się Twoim Panem, staniesz się Jego niewolnikiem. Wiersz 17. Lecz Bogu, lecz Bogu niech będą dzięki, że Wy, którzy byliście sługami Grzechu, tak, wszyscy byliśmy sługami Grzechu. I nie raz jeszcze, nawet jako wierzący. Oddaliśmy się posłuszeństwo grzechowi, upadliśmy w grzech i byliśmy znowu zniewoleni. Ale z łaski Bożej, żeśmy z tego wyrwani, z łaski Bożej przyszliśmy do pokuty. I mówi, Wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu, wyzwoleni od grzechu, zerwane więzy grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Sprawiedliwość nami rządzi, sprawiedliwość jest naszym Panem. Boże Prawo mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, co się Bogu podoba i temu służymy. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście swoje członki na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie swoje ciało, tak? wszystkie części waszego ciała, całe wasze życie na służbę sprawiedliwości, ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy, dalecy od sprawiedliwości. Każdy sługa grzechu jest daleki od sprawiedliwości. Jakiż wtedy mieliście pożytek z tego? Jaki? Taki, którego teraz się wstydzicie, a którego końcem jest śmierć. Po raz kolejny, zobaczcie, apostoł Paweł powtarza, ostrzega, śmierć, śmierć, śmierć, śmierć, to to zakon mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma innego werdyktu, nie myśl sobie, że podniosłeś rękę, że podpisałeś karteczkę i się ochrzciłeś, to już masz bilet do nieba. To ja tak myślałem, jak byłem poganinem i dziewięć pierwszych piątków miesiąca zaliczyłem. I myślałem, że mam bilet do nieba i mogę się grzeszyć i mogę żyć, jak mi się podoba. Przecież już mam, na pewno się wyspowiadam przed śmiercią. Taki bilecik miałem. I co? Rzeczywiście tak by było fałszywa nadzieja, złudna nadzieja, kłamliwa nadzieja. Nie łudźmy się. Śmierć. Końcem tego jest śmierć. Końcem poddania się grzechowi, oddania się w posłuszeństwo grzechowi jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w uświęceniu, w poświęceniu. A za cel żywot wieczny. To jest nasz cel. Życie wieczne z Chrystusem, życie wieczne z Bogiem i dla Boga, i przez Boga, i ku Bogu. Albowiem zapłatą za grzech jest... Widzicie to słowo? Ile razy? Trzy razy. Śmierć, śmierć, śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma innej opcji. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Uwolnienie od zakonu nie oznacza przyzwolenia na bezprawie. Absolutnie nie. Udzielona nam łaska to nie tylko przebaczenie nam grzechów i usprawiedliwienie, ale moc Ducha Świętego, aby czynić to, co prawe, Sprawiedliwe, słuszne, zgodne z prawem. Przewróćcie kartkę, ósmy rozdział listu do Rzymian. Przeto teraz, od pierwszego wiersza, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy podnieśli rękę, uronili łzę, i podpisali karteczkę do Billy Gray'a. Co za farsa, przecież tak nam mówili. Poklepali po plecach, bracie, witaj w Królestwie Bożym. Możesz wracać do Kościoła Katolickiego, ale jesteś bratem w Chrystusie, bo podniosłeś rękę, bo uroniłeś w bo karteczkę podpisałeś. Ale Paweł coś takiego robił? Chodźcie, kto podpisze karteczki, Zmówi modlitwę grzesznika, uroni łze? Już nie ma dla was żadnego potępienia. Witajcie w Królestwie Bożym. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ile przyszłoby? O, wielu by przyszło po takie coś. Wielu przychodzi. Trzy tysiące na murawę wyległo, jak takie zaproszenie padło. Pewnie, że tak. Kto by nie chciał? Piekła chcesz iść czy do nieba? Kto do piekła chętny? Nikt nie chce do piekła. Ja jako stary grzesznik nie chciałem iść do piekła. Bałem się piekła. To był jedyny powód, dla którego chodziłem do kościoła. Tylko dlatego, że się bałem piekła. Co niedziela? Po dyskotece, pół pijany, ale do kościółka. Bo jest niedziela, bo się boję piekła. Gdyby mnie zapytali, chcesz do nieba? Pewnie, że chcę. Amen, chcę, chcę. A w sobotę na dyskotekę. Dziewczynki, w poniedziałek pornografię sprzedajemy w szkole. Ale do nieba? Po, oczywiście. Bardzo. Nic z tego. Albo, albo niech się odwróci od nieprawości, kto wzywa imienia Pańskiego. A jeśli, jeśli nie chcesz odwrócić, to co możesz wzywać. Możesz 100 tysięcy litanii, panie, panie, panie i tak Cię nie będzie znało. On no w ogóle nawet zatknięte ucho, bo grzech jest, oddziela Cię od Niego i nie słyszy Cię. Możesz się wołać, możesz się nazywać, możesz chodzić do pastorów, którzy cię poklepią po plecach i ci powiedzą, bracie, bracie, tak, tak, to nie jest grzech, nie, nie, nie, nie, nie. To, bl, bl, bl. Jesteśmy wszyscy ludźmi, tak, rozumiemy, tak ci ciężko, no tak, no tak. Ważne, że jesteś wierzącym, że się pomodliłeś, że cię chrzciliśmy. o tak, to wystarczy. Cieszmy się, bracia, radujmy się. Nie, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy, że są w Chrystusie Jezusie? To znaczy, że są w Nim. Że są w Nim, a On jest w nich. A kto jest w Nim, jak wczoraj Karol czytał, co, co taki człowiek robi? Postępuje tak, jak on postępował. tak? Nie czyni nieprawości, nie trwa w grzechu. Nie. Jeśli jesteś, Jeśli masz Syna i masz życie wieczne, to to owocuje, to Chrystus owocuje w tobie zmienionym postępowaniem, zmienionym myśleniem, zmienionym słownictwem, zmienionym stosunkiem do ludzi, wszystkim, tak jak Chrystus, wszystko zmienia, wszystko staje się nowe. Wiesz drugi, zakon ducha, tu mamy zakon nowy, bracia, siostry, prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia cię od zakonu grzechu i śmierci, tu jest czas przeszły, uwolnił cię. To się stało. Czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Nie dlatego, że sam w sobie był słaby, nie dlatego, że był sam w sobie niedoskonały, ale z powodu ciała był słaby, z powodu tego, kim my jesteśmy i z powodu grzechu, który tak bardzo nas związał. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. To jest Boże rozwiązanie problemu grzechu. Zakon tego nie mógł zrobić. Ale Bóg tego dokonał. Aby słuszne żądania, żądania zauważcie, w, słuszne, nie, to nie było tak, że te żądania nie były słuszne. Zakon to, co mówi, to było słuszne, prawe, właściwe. Aby też słuszne żądania, co? Wykonały się na nas. Widzicie to? To, to, to jak, że my tego nie potrzebujemy w ogóle, jak to jest tylko dla świata, jak to ten... To jak one się mają na nas wykonać? Nie, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Dzięki Duchowi Świętemu słuszne żądania zakonu mogą się wypełnić, zrealizować w naszym życiu. Każdy odrodzony z Ducha Świętego chrześcijanin otrzymuje Jego moc aby czynić to wszystko, czego zakon żąda. Bez Chrystusa, bez Jego usprawiedliwienia i mocy Jego Świętego Ducha zakon był jedynie naszym oskarżycielem i surowym sędzią, który dowodził nam grzechu i skazywał nas na śmierć. Lecz gdy jesteśmy pojednani z Bogiem w Chrystusie, obdarzeni Jego mocą, zakon wskazuje nam drogę sprawiedliwości, którą możemy podążać. Macie wątpliwości jeszcze? List do Rzymian, siódmy rozdział, przeczytajmy jeszcze kilka wierszy.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 były czynne w naszych członkach, by rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Taki wniosek następne zakute pały wyciągają? ale sobie wymyślili. Ja nie będę już. Po prostu, co za wnioski? Przenigdy. Nie, absolutnie nie. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszaki o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Wiecie, nam się wydaje to tak oczywiste. Po prostu, że to... No to każdy to wie, to oczywiste, że wzięcie sobie czyjejś kobiety to jest grzech. Czy naprawdę to jest takie oczywiste? W naszym kraju wszyscy tak myślą? I tak nikt tego nie robi? Dla wszystkich jest to takie oczywiste? Śpią ze sobą, zmieniają, skaczą z kwiatka na kwiatek, cudzołożą, i w ogóle nie widzą w tym nic złego. Ty im powiesz, a oni patrzą na ciebie, a ty z jakiej planety się wziąłeś? Ja chodzę do więzienia raz w tygodniu, rozmawiam z więźniami w areszcie tam w Wejherowie. Jeden chłopak mówi do mnie: Słuchaj Paweł, mówi: Ja to jestem totalnie uzależniony od, od seksu. I totalnie, ach, mówi, dziewczyny sprzedawałem na ulicy. I, I tak rozmawiamy, rozmawiamy i ja mówię, słuchaj, ja mam żonę od 23 lat i nigdy nie miałem żadnej innej kobiety. Takie wybałuszył oczy. Na serio? Nie, to niemożliwe. Takie wybałuszył oczy. Jak to możliwe? To niemożliwe, przecież tak się nie da. Widzicie, my się przyzwyczailiśmy do pewnych standardów, my po prostu żyjemy w swoim chrześcijańskim świadku i nie mamy pojęcia już po prostu co, co za bagno wokół nas jest, jak, jak ludzie myślą, jakie mają koncepcje, jak od dziecka na MTV wychowani, wychowani na tych wszystkich porąbanych filmach i na tych wszystkich swoich podwórkowych zabawach od najmłodszych lat i, i tym wszystkim co się dzieje w tym świecie, w pornografii, którą dzieci dzisiaj na komórkach do szkoły przynoszą i oglądają sobie w, w szkole podstawowej, po prostu my nie wiemy w ogóle, jakiej jak, jak, jak, jak my jesteśmy z zupełnie innej planety dla nich. Dla nas to jest oczywiste. Dla nas to wydaje się oczywiste. No, nie kłam, nie kradnij, ale dla człowieka ze świata Coś tam wziąć, podebrać szefowi w firmie gdzieś tam. Pff, przecież tak mało mi płaci. To normalne czasy dobrać trochę, nie? Jak klienta, jak się ma, jak się mu buduje chałupę, fff, to mu się zabierze, tam mu się zabierze, tu cementu, tu tam kafelków, tu tego, siamtego. Co tu? Przecież jemu to niepotrzebne. A mi się przyda. Nie? Kłamstwo. To nie jest żaden grzech, człowieku, co ty gadasz? Co ty gadasz? Nie mam je w domu. Powiedz, nie mam je w domu. To, to, to grzech? No takie coś powiedzieć? No nie żartujmy. To jest zakon nam mówi, co jest dobre, co złe. I my po prostu już to tak znamy, to mamy tak wkutę, że dla nas to jest oczywiste, że tak człowiek myśli, ale tak wcale człowiek nie myśli. Człowiek bez zakonu zupełnie inaczej myśli. MTV mu, MTV mu mówi, jak ma myśleć. Pewnie MTV to już przestarzały, to są nowocześniejsze jakieś. Jeszcze jak ja byłem młody, to było MTV. Oh, zakon nam mówi, co się Bogu podoba, co jest dobre, co jest złe. Gdyby nie zakon, nie wiedzielibyśmy. Naprawdę byśmy nie wiedzieli. No doszlibyśmy do tego, żyjąc w takim świecie, tak podłym, tak skorumpowanym, tak zagubionym tak grzesznym. Potrzebujemy Bożego prawa, które nam mówi, co jest dobre, co jest złe. Jesteśmy nowym stworzeniem, jak mówi ten fragment. Niezniewoleni przez nasze skażone porządliwości, nie jesteśmy bezsilnymi grzesznikami, nie jesteśmy sługami diabła, ale odkupionymi dziećmi Boga, których serca zostały przepełnione Bożą miłością, przemienione miłością Boga i Jego przykazań. Tak jak czytaliśmy wczoraj z, znowu z listu Jana, że jeśli jesteś nowym stworzeniem, jeśli Chrystus mieszka w tobie, to miłujesz Jego przykazania. Zbliżamy się do końca, ale jeszcze przeczytajmy dwa fragmenty. Z, najpierw z listu do hebrajczyków od 8 rozdziału i już na tym będziemy kończyć.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 i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I od wiersza szóstego. Teraz zaś objął o tyle znam służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Dochodzimy w końcu do sprawy przymierza.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 Gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Czyli tu wiadomo, o jakie przymierze chodzi, tak? Chodzi o przymierze za pośrednictwem Mojżesza. Wtedy wychodzili z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Jakie jest to przymierze? Zobaczcie. Jakie jest to nowe przymierze, które Bóg zawiera? Moje prawa odłożę do skrzyni, aby już nigdy ich nie wspominali. Nie, gdzie Bóg je włoży? Nie do skrzyni gdzieś tam zamkniętej, ale włoży je, moje prawa włożę w ich umysły, i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Każdy odrodzony z Ducha Świętego chrześcijanin, miłuje Boga i miłuje Boże prawo. Ostatni fragment z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Od pierwszego wiersza. Każdy, każdy, nie super chrześcijanin, nie dojrzały, przejrzały, super zajrzały chrześcijanin, ale każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem. tak? Wierzysz? że Jezus jest Chrystusem, to o tobie. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Bożym pomazańcem, który miał umrzeć i umarł za twój grzech i zbawił cię swoją świętą krwią, to o, tym, o tobie tu jest mowa i o mnie, bo ja wierzę. Każdy, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy. Jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania nie są wcale uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, Zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Nie musimy być ofiarami losu, ofiarami presji tego świata, ale jak tutaj czytamy, to, co coś się narodziło z Boga, Zwycięża świat, przeciwstawia się światu, nie daje się wtłoczyć w modłę tego świata, nie poddaje się filozofii tego świata, moralności tego świata, tym zmianom, które świat ciągle, ciągle nowe, nowe, nowe, coraz gorzej, coraz dalej w nieprawość i wiele kościołów, ciach, ciach, ciach, to wszystko przyjmuje. No musimy się jak być jak ten świat, bo inaczej nie przyjdą do nas, no zostawią nas i zginiemy. Musimy im się podobać, musimy im przygotować, żeby oni się dobrze z nami czuli. Nie, mamy zwyciężać świat, zwyciężać świat, nie upodabniać się do tego świata, nie myśleć tak, jak oni myślą, nie trzymać się takiej moralności, jakiej oni się trzymają. Nie tak ma być w domu Bożym. Nie, my mamy zwyciężać świat, przeciwstawiać się światu, przeciwstawiać się grzechowi, niszczyć dzieła diabelskie, tak jak Chrystus na to się objawił, aby zniszczyć jego dzieła. To jest nasze powołanie i do tego otrzymaliśmy moc Ducha Świętego. Do tego Bóg nas wszystkich powołał, jeśli tylko wierzymy, że Jezus jest Chrystusem i narodziliśmy się z Boga. Każdy z nas, każdy, każdy, każdy. Syn Boga żywego przyszedł na ten świat w słabym ludzkim ciele. Dobrowolnie podporządkował się Bożemu prawu i był mu posłuszny w całej pełni. Nie tylko wyjaśnił pełne znaczenie Bożego Prawa, ale sam Go doskonale przestrzegał. Aby ratować nas, którzy nie jesteśmy w stanie zachować całego zakonu i w niczym nie uchybić, Jezus wziął na siebie sprawiedliwy wyrok prawa za nasze grzechy i w nasze miejsce umarł męczeńską śmiercią na krzyżu Golgoty wypełniając w ten sposób cały ceremonialny aspekt prawa zawarty w składanych ofiarach i służbie w przybytku. Wszystko, co jest zapisane w zakonie i u proroków, wskazuje na Chrystusa i dopóki, przeminie, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko, wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak nauczałby ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. I tak jak powiedziałem, wybaczcie, że to wiem, że jest cała masa jeszcze dodatkowych pytań może się rodzić i, i różne kwestie, może za rok, jak Pan Bóg da, wrócimy do tematu. Jeszcze dzisiaj po południu możemy porozmawiać, jak ktoś chce. Ale tutaj się musimy zatrzymać, bo już jesteście zmęczeni. Trzy pytania? Teraz? Okej. Okay. No to mam nadzieję, że odpowiedź padła. Mam nadzieję, że nie jesteście wśród tych, wybaczcie, zakutych pał. Ale słuchaliście z uwagą. I jeśli macie te miejsca, to prześledźcie je sobie. Tam wszystko jest napisane, tam są odpowiedzi na te pytania. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Boże nasz, dziękujemy za Twe święte słowo, słowo życia. Słowo mądrości, Słowo objawienia. Ty sam objawiasz się i dajesz się nam w Twym świętym Słowie, kiedy je przyjmujemy z wiarą. Modlimy się, by to Słowo mieszkało w naszych sercach i chroniło nas w tych złych czasach od podłych ludzi, od zwiedzenia, od kłamstwa, od upadku moralności. Boże kochany, zachowuj nas, ratuj nas, pomóż nam być Twoim świętym ludem, czystym. Prosimy, mieszkaj w naszych sercach i udzielaj nam mocy zwycięstwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, podnośmy nasze głosy. Dziękujmy Bogu za to słowo, czy Cokolwiek Bóg poruszył w waszych sercach, módlmy się, nie wiem czy jeszcze później co zaśpiewamy, ale na pewno pomódlmy się, odpowiedzmy, zareagujmy na to, co Bóg do nas powiedział.